Siłek sam w sobie nic nie znaczy, a teraz pokażemy ci coś, co nazywamy ścianą. Hm. Sakura rozkwita! Jest jeszcze szybszy. Osiąga prędkość dźwięku. I <grymne> <grymne> co się stało? A... <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> O, zapomniałem wspomnieć o małym gadżecie, który mam na sobie. Możesz robić uniki przed moimi ciosami, y ale przed tym nie uciekniesz. Jakie sztuczki jeszcze szykuję? <śmiech> Wcale nie muszę atakować cię pięściami. Mogę uderzyć w ciebie mocą dźwięku. Dźwięku? <śmiech> Co sprawia, że słyszymy różne dźwięki? Czym jest dźwięk? To wibracje! Brawo, młoda damo! Tak, wibracje molekuł w powietrzu wywołują falę dźwiękową. Ta fala trafia następnie do ucha i przechodzi przez kanał zewnętrzny, trafiając na bębenek. Reszta to już czysta anatomia. Mnie interesują organy ucha wewnętrznego, które odpowiadają za utrzymanie równowagi i wpływają na koordynację ruchową. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Źle się czujesz. Kręci ci się w głowie. Nie dobrze ci radzę. Nawet nie próbuj wstawać. Widzisz, kolego, niestety twoje staromodne tajjutsu na nas nie działa. <śmiech> Nie twierdzę, że jesteś w nim zły, ale nie ma sensu go używać. W porównaniu z naszym jutsu, twoje to melodia przeszłości. Mogę manipulować falami dźwiękowymi i ciśnieniem powietrza. Mogę robić rzeczy, o których nawet nie marzyłeś. Atak! Kwiat lotosu! Mogę niszczyć głazy lub czynić ziemię miękką jak poduszka. Musisz zrozumieć, że to właśnie Jutsu w przyszłości. Pamiętaj, to Jutsu może być użyte tylko w ostateczności i tylko w celu obrony kogoś bardzo ważnego dla Ciebie. Będę pamiętał, żeby bronić kogoś bardzo ważnego dla mnie. Świetnie sobie poradziłeś. Nigdy nie zrozumiem, jak to możliwe, że tak szybko to opanowałeś, młody człowieku. <laughs> Jestem z ciebie dumny, Lee. A teraz, panienko, twoja kolej. Nie! Kuragan liścia! Straciłeś wcześniejszą skuteczność, co? Jednak to imponujące, że w ogóle możesz się ruszać. Będziemy musieli coś z tym zrobić. Słyszysz to? Dzięki temu urządzeniu mogę wzmocnić wibracje uderzeniowe, przekształcając je w falę dźwiękową nie! Falę dźwiękową, którą mogę sterować za pomocą mojej czakry, kierując jej energię w wybrany cel. Zostań! Dobrze, mały człowieczku. Czas to skończyć. Nie zrobisz tego! A, prawie o tobie zapomniałem. Oni są straszni. Proponuję zabierać się stąd. Sasuke i Naruto są nieprzytomni. Li też nie wygląda za dobrze. Sakura jest zupełnie sama w walce przeciwko nim. Zamierzasz coś zrobić, Ino? Dlaczego mnie pytasz? Jeśli czegoś nie zrobimy, będzie po niej. Nie obchodzi cię to? Ha? Przecież kiedyś byłyście przyjaciółkami, prawda? Ha. Tak przy okazji, Ino... E... O co chodzi, Sakura? Czemu jesteś smutna? Widzisz... E, słyszałam, że... Wyduś to z siebie. E, czy to prawda, że ty też lubisz Sasukę? Oznacza, że od tej chwili jesteśmy rywalkami. Muszę wziąć się w garść i zapomnieć o przeszłości. Hej, Ino, co zamierzasz zrobić? Czemu mnie ciągle o to pytasz? Co mam robić? Pójść tam i tak po prostu zginąć? Hmm? No bo przecież tak by się stało. Byłabym w tej samej sytuacji co ona. Co by to dało? <grym wstrzymańczym> A macie! <grym wstrzymańczym> Ściana powietrza, moje szurytem się odbiły. <grym wstrzymańczym> Jakie miękkie i błyszczące włosy! Ale wiesz co? Gdybyś spędzała mniej czasu u fryzjera, a więcej na ćwiczeniu twojego jutsu, to nie byłabyś teraz w tarapatach. Hej, Zaku! Mam pomysł! Niech ta pięknisia popatrzy sobie, jak wykańczasz tego całego Sasuke. Spoko! Dobry pomysł! Nie zbliżajcie się do niego! Sakura! To na nic! Nie mam już sił. Świetnie Sakura! Znów wszystkich zawiodłaś! Co z ciebie za pożytek? Akurat teraz, gdy mnie bardzo potrzebują, nawaliłam. I ile razy oni ratowali mi życie? Myślałam, że może chociaż tym razem, gdy jest to, to sprawa życia i śmierci, uda mi się coś zrobić. Dosyć. Kończmy to. Zaczyna robić się nieprzyjemnie. Co mam robić? Co mam robić? Ech, ech, proszę cię. Ech, nawet nie próbuj ze mną walczyć. Nie o ciebie mi chodzi. A? Co jest? Zawsze uważałam się za... Prawdziwą ninja Ciągle powtarzam, że kocham Sasuke Wciąż pouczam Naruto Tak jakbym była najmądrzejsza Ale to wszystko puste słowa Bo to oni zawsze prowadzą A ja kroczę za nimi Co to? Jesteś już bezpieczna. Dobra. Już po tobie, koleś. Nie poddam się! Mam jeszcze to! Sasuke! Ze względu na wszystko, ta dwójka zawsze mnie chroniła. A tyli nie tylko powiedziałeś, że mnie lubisz, ale udowodniłeś to. Przysięgam, że będę cię chronił. Yeah! Atak! Kwiat lodosu! nie jesteśmy nawet w jednej drużynie, a ty narażasz dla mnie swoje życie. Wiele się od was wszystkich nauczyłam. Cześć, Sakura! Sakura! Hmm. Czas, żebym wyciągnęła wnioski. A więc... Koniec z tym. Czas, żebym to ja przejęła inicjatywę. Teraz to ja ruszam do akcji. O, oh! Sakura! Błagam, uważaj. Kid, wykończ ją! znam ten symbol. Jutsu! <głos> Myślisz, że dam się nabrać na to beznadziejne Jutsu? Nie masz ze mną najmniejszych szans! Kim drogi! Szałosne! Dzięki za prezent! Nie obrazisz się, jeśli go zwrócę! Znowu ręce? Cnąca fala, Co za niespodzianka! Okej, okay, gdzie teraz jesteś? Naprawdę chcesz się w to bawić? Bo ja się na to nie nabiorę po raz kolejny. Dobra, skoro nalegasz. Ciekawe, skąd teraz wyskoczysz. O nie! Tym razem to naprawdę ona! A! A! A! A! A! A! A! A! Zwariowałaś czy co? Złaś ze mnie! Sakura... Hej! Czy to nie z ciebie się ciągle śmieją przez twoje wielkie czoło? O kim? Kim jesteś? Ja? To proste! Nazywam się Ino Yamanaka, a ty? Mam na imię Sakura. Ha? Słucham? Nie słyszycie? Spróbujmy jeszcze raz. Zgoda? Kim jesteś? Nazywam się Sakura! Teraz lepiej. Więc to jest to twoje sławne czoło, tak? O, rzeczywiście jest spore. To dlatego chowasz je pod grzywką? To głupie, tak jest jeszcze gorzej. Wyglądasz jak jakiś pies. Więc jesteś Sakura. Hej, wiesz co? Mam coś dla ciebie. Przyjdź tutaj jutro, dobrze? Jutro. Niech ktoś ze mnie zdejdzie tę wariatkę! Proszę, widzisz różnicę? Wyglądasz znacznie lepiej. Zatrzymaj tę wstążkę O, dziękuję Ale... Ale co? Moje czoło Daj spokój Im bardziej je chowasz, tym większą ściągasz na nie uwagę y Twoja twarz nie jest brzydka Właściwie to jesteś ładna Musisz być tylko pewniejsza siebie Pewniejsza... kogo przyprowadziłaś? To Sakura. No, nie przy... Staraj najpopularniejszy chłopak na świecie. Naprawdę? Wygląda na to, że będę miała sporą konkurencję. O, Pamiętaj! O kurczę, niedobrze! Więc i nie, nikt mi nie...